To są informacje Polskiego Radia 24. Jaka przyszłość czeka re szefowe resortów klimatu i zdrowia? Dziś głosowanie nad wotum nieufności. Patryk M. pseudonim Wielki Bóz, zostanie w areszcie na kolejne trzy miesiące. Decyzję w tej sprawie podjął sąd w Lublinie. Polskie linie lotnicze kontynuują ekspansję na lotniskach regionalnych, nowe połączenia ruszyły z Gdańska, minęła północ, Kamilolak, zapraszamy. Dziś duży test dla koalicji rządowej. Sejm zagłosuje nad dwoma wnioskami o wotum nieufności dla ministry klimatu Pauliny Hennik-Kloski, a także szefowej resortu zdrowia Jolanty sobierańskiej grędy Wczoraj Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec ministry Kloski. Sama zainteresowana podkreślała, żeby debata była też okazją do pokazania planów jej resortu. To jest dla nas ministrów zawsze bardzo ważny moment w którym możemy z podniesioną głową, mając też uwagę dużej części parlamentarzystów, opowiedzieć o naszej pracy w ministerstwie, o sukcesach tego ministerstwa, o tym, co udało się zrobić, ale też powiedzieć, co jeszcze jest do zrobienia. A w sejmowych kuluarach mówi się, że spokojna o swój los może być zarówno ministra klimatu i środowiska, jak i szefowa resortu zdrowia. Niższa akcyza oraz niższy VAT na paliwo ustalone w ramach pakietu ceny paliw niżej będą obowiązywać co najmniej do połowy maja. Do tego czasu będzie też obowiązywać mechanizm maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego, wyliczany na podstawie średnich cen hurtowych paliw. Od początku obowiązywania pakietu CPM kierowcy zaoszczędzili 688 milionów złotych, kupując benzynę oraz 2 miliardy 270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 oszczędza około 1,20 zł na litrze przez cały y, czas obowiązywania tego mechanizmu. Budżet państwa kosztuje to około 1,6 mld złotych miesięcznie. Pakiet CPM będzie obowiązywać do czasu ustabilizowania się sytuacji na Bliskim Wschodzie, co powinno doprowadzić do spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach. Ministerstwo Energii zapewnia jednocześnie, że dostawy ropy naftowej do Polski zagrożone nie są. Sąd Okręgowy w Lublinie przedłużył o kolejne trzy miesiące, czyli do 3 sierpnia, tymczasowy areszt dla Patryka M, pseudonim Wielki Bu. Wniosek w tej sprawie złożyła prokuratura. Nie było żadnych wątpliwości co do takiej, a nie innej decyzji, tłumaczył rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Lublinie sędzia Marta Śmiech.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 w latach 2017-2018 w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie województwa pomorskiego, a także innych regionów Polski oraz na terytorium Królestwa Niderlandów i Hiszpanii.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 na Orzeł, Polskie Radio. Oslo, Bergen i Bruksela. Polskie linie lotnicze LOT uruchamiają trzy nowe kierunki z gdańskiego lotniska imienia Lecha Wałęsy. Pierwsze rejsy odbyły się wczoraj. Polska linia podjęła także decyzję, że jeden z samolotów będzie na stałe bazowany na gdańskim lotnisku. Rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski powiedział, że połączenia na pewno będą popularne wśród norweskiej Polonii. Jest to jedno z największych skupisk Polonii. Jeżeli chodzi o, o Norwegię, czyli Oslo i Bergen. Prezes gdańskiego lotniska Tomasz Kloskowski powiedział, że nowa oferta może się cieszyć dużą popularnością wśród pasażerów. Zaznaczył, że lot ma bardzo dobre warunki przelotu. Oslo za 200 zł z walizką z bagażem 23 kg. To powiem szczerze, nie ma low costa, który zaoferuje taką ofertę. Lot rozbudowuje siatkę połączeń także na innych regionalnych lotniskach. Jesienią zeszłego roku linia ogłosiła trzy nowe połączenia z lotniska Kraków-Balice do rzymu barcelony do o czym informował nasz reporter Aleksander Przoniak? To były informacje Polskiego Radia 24. To będzie pogodna noc, ale mroźna od minus 4 do minus 3 stopni. Dodatnia temperatura tylko nad samym morzem, tam plus 2 stopnie w ciągu dnia. Na ogół pogodnie, ale chmur będzie w większości regionów przybywać, a na północnym wschodzie może przydać się parasol. 9 stopni pokażą termometry na północnym wschodzie, 13 w centrum, 15 na północy. Najcieplej będzie na zachodzie, plus 18. Prawie siedem minut po północy. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. zdrowie. Dobry wieczór, w audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami doktor nauk medycznych Magdalena Kaniewska z Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani redaktor. Proszę Państwa, w tej przedmajówkowej, cudownej atmosferze będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o tym, co przed nami o tym, co może nam niestety leżeć na wątrobie. Bo majówka i w ogóle ten czas taki wiosenno to jest w Polsce królestwo grillowania, biesiadowania. Nie zawsze dobre dla naszego zdrowia, prawda pani doktor? Tak, niestety jak dla nas jako dla lekarzy majówka kojarzy się z jednym, z tym, że na dyżurze oczywiście niestety będzie kolejka pacjentów do przyjęcia spowodowana po prostu dolegliwościami z, z przewodu pokarmowego. To, czego się boimy najbardziej, to oczywiście ostrego zapalenia trzustki. A niestety z roku na rok widzimy, że tych pacjentów jest coraz więcej. O rany, to nawet nie sądziłam, że jest aż tak źle w tym majówkowym czasie, czyli przede wszystkim ci pacjenci z problemami, um, niech, nie powiem, że żołądkowymi, ale powiedzmy sobie ogólnobrzusznymi. Co takiego robimy źle? Jakie są te nasze błędy, które powodują, że no później droga zamiast do domu wiedzie na izbę przyjęć albo na sorro Wydaje się, że przede wszystkim tracimy zdrowy rozsądek. Tak jak się dużo mówi o tym, że zapominamy o tym, że nie należy wskakiwać do wody na główkę. Tak samo jadąc na majówkę zapominamy, że normalnie jemy powiedzmy 2-3 posiłki dziennie, a tutaj właściwie jemy non-stop. Często tak się zdarza. Po drugie jemy całkiem inne pożywienie niż normalnie. Czyli yy, powiedzmy w ciągu tygodnia odchudzamy się, raczej staramy się wszystko, niskotłuszczowe, jeść bezcukrowe, natomiast no jeżeli rozpalamy grilla, to kompletnie tracimy zdrowy rozsądek i kończy się tym, że ląduje w naszym żołądku i karkówka polana oczywiście ostrym sosem, sosem z dodatkami, z, z tłuszczem, dodatkowo popita oczywiście różnymi kolorowymi napojami i tymi wysokoprocentowymi i tymi niskoprocentowymi, a to niestety nam nie służy. Yy, musimy pamiętać o tym, że Zapominamy też, że niektórzy z nas mają pewne choroby przewodu pokarmowego i niestety takie odżywianie może wpłynąć na to, na zaostrzenie objawów najzwyczajniej w świecie, bo nawet od zwykłego gerdu, czyli od choroby refluksowej przełyku, gdzie je alkohol i takie ciężkostrawne pożywienie, a jeszcze na przykład popite kawą, żeby nie położyć się spać za wcześnie, powoduje nasilenie dolegliwości, czyli pacjenci zaczynają się skarżyć na to, że mają nudności, że mają zgagę, nie są w stanie wytrzymać. To wręcz po to, po takiej dolegliwości, jak na przykład przykład indukcja zapalenia pęcherzyka żółciowego. Jeżeli człowiek ma złogi w pęcherzyku żółciowym, to absolutnie takie pożywienie będzie na niego działało prowydzielniczo, w związku z czym może dojść do ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego, a to czego my się najbardziej boimy, to do tego, że złogi z pęcherzyka żółciowego przejdą do dróg żółciowych, zablokują trzustkę, spowodują ostre zapalenie trzustki, a to niestety już może kończyć się bardzo źle wielomiesięcznym pobytem w szpitalu jak Polska długa i szeroka Maj jest tym takim czasem z fundu z grilla, bo my tak sobie czasami żartujemy, że mamy tradycję grillowania, chyba nie do końca, bo ona bardziej w krajach chyba anglosaskich tak. była dłużej popularna i są mistrzowie grillowania, a my troszeczkę no, lubimy tak spędzać czas, natomiast umiejętności czasami mamy niewielkie, bo to co widać na przykład na tych polskich grillach, to z, regu z reguły zwęglone, zwęglone i tłuste mięso. Tak, natomiast na szczęście coraz bardziej modne staje się również grillowanie warzyw. Coraz więcej mówi się o tym, że te posiłki powinny być urozmaicone i najczęściej kobiety przemycają do tego grilla, oprócz grubych kawałków mięsa, również właśnie warzywa albo ryby i całe szczęście, bo okazuje się, że takie jedzenie może być dużo smaczniejsze niż, niż nie daj Boże właśnie zwęglone kawałki mięsa, bo tu musimy jeszcze pamiętać o różnego rodzaju wydzielaniu się szkodliwych substancji w trakcie, w trakcie takiego silnego grillowania. Porozmawiajmy o tym, kto powinien uważać w jakiś szczególny sposób, bo Pani wymieniła taką listę chorób, które mogą być zaostrzone właśnie przez takie nieumiejętne korzystanie z wiosennoletnich atrakcji, takie rzucanie się na wszystko, co na tym ruszcie. Kto powinien mocno przemyśleć swój jadłospis majówkowo-grillowy? Obawiam się, że co bym nie powiedziała, to te osoby, które powinny przemyśleć, to akurat nie przemyślą tego, ale no kto? Przede wszystkim, jeżeli są osoby właśnie z chorobą refluksową, przede wszystkim powinny uważać, no i niestety na wysokoprocentowe alkohole, ale również na... Mm, teraz modne, niskoprocentowe te napoje tak zwane piwne, które bardzo nasilają objawy refluksu. To jest to... Właśnie w mm -hmm. ogóle powiedzmy o refluksie, bo nie każdy mm -hmm. nawet zdaje sobie sprawę z tego, że to jest jego przypadłość. My czasami bagatelizujemy różne objawy albo machamy ręką, a to refluks. Tak, pacjenci czasami nie kojarzą swoich objawów z, z taką typową chorobą refluksową, bo czasami nawet stomatolog potrafi zwrócić uwagę na to, że mamy szkliwą nieodpowiednie w zębach i sam się zapyta, czy przypadkiem pacjent nie ma refluksu. Każdy refluks jakby kojarzy z taką silną zgagą. O, o, oczywiście tak może to wyglądać, ale może wyglądać to również tak, że pacjent trafia z podejrzeniem zawału, bo ma tak silny ból w klatce piersiowej, że obawia się, że to jest zawał. Okazuje się, że jest to no, zwykły refluks, który niestety każdemu no, bardzo utrudni życie. Refluks, bo każdy z nas ma taki rodzaj, no, zbieranie które tak. zabezpieczają nasz układ pokarmowy. Tak, tak, które jakby zabezpieczają przejście tej treści żołądkowej do przełyku, bo refluks polega właśnie na cofaniu się albo treści kwaśnej, albo treści nawet żółciowej do przełyku i drażnienia i powodowania stanu zapalnego w przełyku. Natomiast szczerze powiedziawszy, tego rodzaju dolegliwości my się aż tak bardzo nie boimy. My najbardziej chyba boimy się właśnie pacjentów z kamicą pęcherzyka żółciowego, ponieważ nie zawsze pacjenci mają objawy i nie zawsze wiedzą, że mają tą kamicę przewodu pokarmu, pęcherzyka żółciowego. Ja zawsze jednak zalecam, żeby osoby już po 20 roku życia, co najmniej, przynajmniej raz w roku USG jamy brzusznej wykonywały. Może to jest mój, mój taki konik z tego względu, że ja pracując w naszej klinice zajmuję się dosyć głęboko ultrasonografią, bo również zajmuję się ultrasonografią, taką specyficzną ultrasonografią jelit. Jestem certyfikowanym lekarzem, który ma zdane egzaminy IBUS-a. To jest taka ogólnoświatowa organizacja zrzeszająca ludzi, którzy zajmują się leczeniem pacjentów z chorobami zapalnymi jelit, ale oprócz tych pacjentów z chorobami zapalnymi jelit, oczywiście wykonuję ultrasonografię pacjenta każdego gastrologicznego. I uważam, że no po 20 szczególnie jeżeli my teraz dużo się mówi o chorobie otyłościowej, która również może współistnieć z kamicą pęcherzyka żółciowego, albo takim nagłym chudnięciem, to co my teraz ostatnio widzimy, jest moda też na niektóre leki, które powodują chudnięcie. My bardzo zwracamy uwagę na to, czy w pęcherzyku żółciowym nie znajdują się złogi, albo tak zwane mikrozłogi. Jeżeli wykonujemy ultrasonografię i widzimy tam tak zwane błotko żółciowe, to boimy się najbardziej tego, że właśnie taki ciężko trawny posiłek, jeszcze popity alkoholem. I to czasami to, to ja nie mówię o ludziach, którzy piją yy, hektolitry. hektolitry. Wystarczy czasami tak wystarczy szklanka, tak, zwany, tak kieliszek, kieliszek z ciężkostrawnym posiłkiem. To może wygenerować po prostu to, że te malusienkie złogi przejdą dalej do dróg żółciowych, podrażnią trzustkę i my właśnie najbardziej boimy się ostrego zapalenia trzustki. Tak jak zawsze po Sylwestrze. Boimy się... Y nie tylko warszawiaków, ale ogólnie i innych pacjentów z innych miast, którzy wędrują do Zakopanego i tam myślą, że są w stanie, że tak powiem, przebić naszych rodaków z Zakopanego, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu i co roku niestety trafiają do nas pacjenci, którzy mają wygenerowane ostre zapalenie trzustki, które często kończy się tragicznie. To drugim takim właśnie momentem w, w roku, gdzie jest sezon bilowy? grillowe. Wspominała pani doktor o tym, że kamica pęcherzyka żółciowego, niektórzy nie zdają sobie sprawy z tego, że ją mają, nie zdają sobie sprawy z objawów. To jest coś, na co warto zwrócić uwagę? Tak, jeżeli po na przykład jakimś ciężkostrawnym posiłku, powiedzmy posiłku takim niegotowanym w domu, ale zjedzonym w, w restauracji, nagle zaczynamy mieć bóle w prawym y, podrzebrzu, y, takie gniotące, czasami, czasami towarzyszą im również nudno, i one nie przechodzą, dopiero przechodzą powiedzmy po lekach rozkurczowych. Zawsze trzeba brać pod uwagę, że być może w pęcherzyku żółciowym są złogi. Mm, a co, mo co może jakby spotęgować te objawy? Bo wspominała pani, to nie posiłek domowy, tylko gdzieś taki zjedzony na zewnątrz. Najczęściej no, w domu większość osób jednak stara się jeść w sposób taki, no przede wszystkim je rzeczy y, świeże najczęściej przynajmniej przygotowane jakby tu i teraz. Dlaczego na przykład się mówi o diecie śródziemnomorskiej, że ona jest najzdrowsza? Bo to jest dieta, która korzysta no, nie tylko z owoców morza, ale owoców sadu i owoców pola, ale tych, które są tutaj świeże, przygotowane natychmiast w kuchni i natychmiast zjedzone, określone ewentualnie niewielką ilością oliwy. Natomiast wszystkie te tłuste mięsa, tłuste dodatki sosy, tego czego my się boimy. Czyli y, czasami ta zwykła karkówka, nawet trochę zwęglona, nie zrobi tyle złego, ile jeżeli się ją zje razem polaną sosem, takim mieszanym tam majonezowo, nie wiem, keczupowym. Y, za bogato, wszystko. Tak, tak, tak, to tak. Dodatkowo popije się i jakimś tak słodkim napojem i do tego jeszcze powiedzmy właśnie y, wypije się butelkę piwa, no bo jest gorąco, pięknie, no to, to jest najlepszy trunek, albo, albo jeszcze wieczorem jakiś wysokoprocentowy alkohol. To wszystko powoduje wydzielanie większej żółci i to wszystko podrażnia jakby nasz przewód pokarmowy i, no i może skończyć się właśnie źle dla pacjenta. Pani Ta użyła takiego sformułowania błotko? Błotko, tak. Takie my wtedy widzimy nie tyle yy, złogi, to jest określenie nasze gastroenterologiczne, natomiast pacjenci mówią kamienie w pęcherzyku. Kamienie można zobaczyć, bardzo ładnie w sonografii. Natomiast czasami widzimy po prostu taki poziom zagęszczonej żółci. I to się tak mówi trochę kolokwialnie błotko żółciowe. Mówiąc o refluksie, wspominała Pani o tym bólu, który czasami może wyglądać właściwie jak zawał serca, bo jest tak potężny, intensywny i, i, i budzi przerażenie. Mówiąc o kamicy pęcherzyka żółciowego, też wspominała Pani o, o, o bólu z prawej mhm. strony tym razem z kolei, który pewnie część osób uzna za kolka, ale rozumiem, jest ona tak silna, że po prostu przychodzą ludzie zgięci w pół, ale wymieniała pani również zapalenie trzustki jako taką straszliwą konsekwencję, tak. takiego pofolgowania sobie również związanego z jedzeniem i spiciem. Tak, tak. Niestety ostry zapalenie trzustki to już jest choroba, która jest chorobą potencjalnie śmiertelną, yy, więc my się boimy naj tego najbardziej, jeżeli chodzi o takie biesiadowanie tak zwane, yy, które my uwielbiamy. To też nie jest tak, że, że po tej audycji państwo powinni powiedzieć, że Boże nie, to już ja nigdy więcej nie zjem nic grilla. Oczywiście, że grill może być też, jedzenie z grilla może być posiłkiem też zdrowym, tylko przygotowane właśnie z, z myślą taką, żeby zjeść też trochę warzyw, nawet, nawet też położonych na, na tym grillu, ale kiedyś było takie przysłowie, że jak jemy, to nie pijemy. No wszystko w nadmiarze przede wszystkim Y, nam y, nie służy. I ja o tym też chciałam powiedzieć, że nie przyjadajmy się i no, oczywiście nie przepijajmy, ale też nie przyjadajmy się. My tracimy czasami zdrowy rozsądek, bo to jest podobnie tak jak jedziemy na wakacje all inclusive, kiedy człowiek wcale nie jest głodny, ale ponieważ i je oczami i tak samo chciałby zjeść normalnie. My, my czasami, ja wręcz czasami mówię pacjentom, że mogą sobie po to na przykład zamówić dietę pudełkową, żeby zobaczyć, jakie są tak naprawdę wielkości posiłków. My wszyscy jemy zbyt obfite posiłki, więc to też nie jest tak, że, że ja zabraniam na przykład swoim pacjentom jedzenia, czy z grilla, czy, czy nawet wypicia jakiegoś alkoholu. Chodzi o to, że wszystko niestety należy czynić z umiarem, bo w pewnym momencie może dojść do takiej sytuacji, że niestety no, konsekwencje naszego przejadania się, mogą być dla nas no, bardzo, bardzo niebezpieczne. W tym kontekście pełnej poczekalni chorych, wspominała Pani o tym zapaleniu trzustki. Co jest takim sygnałem alarmowym i co się takiego dzieje wtedy w tej trzustce? Yy, dochodzi po prostu do zapalenia, do wyłączenia funkcji trzustki, do obrzęku, do takich nacieków zapalnych w jamie brzusznej. To, co pacjent odczuwa, to przede wszystkim potwornie silny ból brzucha, który może promieniować tak dookoła brzucha, aż promieniować do kręgosupa. Brzuch się staje wzdęty, nasza perystaltyka jeli, się zatrzymuje. Nie jesteśmy w stanie ani wypróżnić się. Mogą, mogą wystąpić nudności, wymioty. Czasami towarzyszy tym dolegliwością również gorączka rozumiem, to nie jest jednorazowe przejedzenie się, tylko systematyczne dokładanie sobie do, chciałoby się powiedzieć, do pieca przez jakiś czas. Czy, czy może się zdarzyć? Może nagle? się zdarzyć, może się zdarzyć nagle. No my Pacjenci najczęściej sobie nie zdają sprawy tego, czego się boimy, bo każdy kojarzy ostry zapalenie trzustki tylko i wyłącznie ze spożyciem zbyt dużej ilości alkoholu. Tak naprawdę dużo bardziej niebezpieczne jest właśnie to, jeżeli nie wiemy, czy coś mamy w pęcherzyku żółciowym najczęściej to biesiadowanie jakby przyczyną ostrego zapalenia trzustki, ona jest mieszana. Czyli i ten błąd dietetyczny, ale błąd dietetyczny, który uwalnia całą kaskadę spowodowaną też tym, że my wyrzucamy te złogi, które mamy w pęcherzyku. I to jest najczęstsza przyczyna, czyli taka łączona. Ciężkostrawny posiłek Czasami plus alkohol i yy, nawet takie mikrozłogi, których my nawet bardziej się boimy niż tych dużych takich kamieni widocznych, yy, które po prostu nam z tego pęcherzyka żółciowego wypadają do dróg żółciowych i je blokują i powodują po prostu stan zapalny w czusty. Zapominamy, że spalenizna to trucizna, tak. zapominamy, że tłuszcz to trucizna i niestety ciągle pokutuje w nas przekonanie, że alkohol czasami bywa lekiem, że od czasu do czasu nie zaszkodzi. Bardzo trudno przebić się z informacją, że każda dawka alkoholu jest dla organizmu trująca. No niestety w Polsce, szczególnie w ogóle w Europie Wschodniej, my jakby na co dzień z alkoholem jesteśmy. Jesteśmy y, za pan brat. U, y, w Polsce właściwie, jeżeli, jeżeli to jest jeden z nielicznych krajów, gdzie jeżeli się idzie na jakiegoś rodzaju tak zwaną imprezę i ktoś powie, że nie pije, no to każdy się pyta, czy jest chory. I dlatego mm -hmm. nie pije. Y, jesteśmy do, do tego wszechobecnego alkoholu przyzwyczajeni. Ja myślę, że teraz dużym niebezpieczeństwem są właśnie te, też te napoje w, y, niskoprocentowe, które, y, po które sięgają już nastolatkowie i którzy przyzwyczajają się do tego, że właściwie nie ma, nie ma żadnego, żadnej imprezy, żadnego spotkania bez chociażby tak zwanego jednego piwka. Ja zawsze mówię pacjentowi, no dobrze, jeżeli, pan mówi, że pije jedno piwo dziennie. Ja mówię, no dobrze, ale jakby pan to jedno piwo odkładał i sobie pił siedem piw w sobotę, no to to już nawet by zwróciło uwagę pana, że, że wypija pan dużo tych piw. Ja mówię, alkohol niestety no się kumuluje. On, on Na różne jakby układy w człowieku działa nieprawidłowo. Nie tylko na przewód pokarmowy. Często pacjenci po takich, po takich spotkaniach, po tych biesiadach grillowych mogą się też skarżyć na biegunkę. No ta biegunka też jest spowodowana tym, że wydzielają się różne enzymy, że pacjenci mają po prostu rozwolnienie spowodowane w tym, co spożyli i w posiłku i w tym, co, co wypili ja powiem, że rzadko w ogóle kojarzymy picie alkoholu z jakimś problemem gastrycznym. No, z kacem tak, ale nie z czymś, co się dzieje tak od pasa w dół. No niestety tak też. Jeżeli chodzi o, o alkohol, tutaj też może wpłynąć y, też na jelita. Y, więc y, pacjenci często skarżą się, że no jeżeli wypiją, czy piwo... Trzeba pamiętać, że pewne... Y, my lubimy pić drinki. Drinki robimy najczęściej, no wiadomo, albo z sokiem, Albo z jakimś słodkim napojem. Pamiętajmy też o tym, że wiele z, z nas, wiele z osób jest, jest taka choroba SIBO, czyli taki przerost florybakteryjnej jelit, na które akurat tego rodzaju posiłek działa dramatycznie źle. Czyli tam, gdzie jest dużo słodkiego, tam, gdzie jest dużo tych fermentujących różnego rodzaju składników pokarmowych, to może spowodować właśnie bóle brzucha, może spowodować biegunkę. Pacjent y, później trafia do lekarza, pyta się, to, to nie przechodzi, mówi, no dobrze, ale, ale to spotkanie było powiedzmy tydzień temu, a ja dalej się źle czuję. Otóż no można się później czuć parę miesięcy źle. I y, my musimy wprowadzać pewnego rodzaju interwencje, również dietetyczne, bądź też le, wprowadzać leki po to, żeby y, zapobiec y, dalszym powikłaniom tej choroby. Szanowni Państwo, oby ten czas był dla nas wszystkich miło spędzony i przede wszystkim zdrowy. Nie przez Spójrzmy straszliwej pracy lekarzom przy okazji tej majówki, bo tak jak słyszeliśmy z ust pani dr Magdaleny Kaniewskiej z Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Państwowego Instytutu Medycznego, można ten czas spędzić zdrowo, z korzyścią dla siebie i dla swoich bliskich, oby nie zapracować ciężko na zaostrzenie rozmaitych chorób, oby nie zapracować na poważne problemy gastryczne, oby nie zapracować na ostre zapalenie trzustki, czy kawice kam, pęcherzyka żółciowego, która nam się ujawni, czy refluks, który nam uprzykrzy życie. Szanowni Państwo, dużo zdrowia. Pani doktor, serdecznie dziękuję. Gościem, Bardzo dziękuję. Gościem audycji Samozdrowie była doktor nauk medycznych Magdalena Kaniewska z Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Żegna się z Państwem Małgorzata Telnińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Do usłyszenia i pięknej majówki. Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu. Marta Hoppe, zapraszam. To, że mikroplastik jest wszędzie, to chyba już wiemy, ale warto go jeszcze zbadać, no i przede wszystkim sprawdzić, jak i gdzie przenika. A takie badania postanowił zrobić Jarek Brodecki, student biologii na Uniwersytecie Łódzkim, który jest dzisiaj gościem audycji. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanieczyszczenie wód mikroplastikiem, ale nie tylko wód, ale także gleby. No, cały nasz świat jest zanieczyszczony plastikiem. No i tym mikroplastikiem, plastik widzimy, bo potrafi leżeć na ulicy, w lasach, na łąkach, w parkach, w śmietnikach, wszędzie. Natomiast ten mikroplastik to już jest coś, czego zauważyć się nie da, ale zbadać można, jak wyglądały te badania mikroplastiku i co było badane? Gleba, rzeki, a może ludzki organizm? W tych moich badaniach, przez to, że ja jestem yy, najbardziej zainteresowany, Interesowany ekosystemami wodnymi w dużym ujęciu. Zajmowałem się głównie rzekami oraz tym, co w najbliższej okolicy rzek, czyli zwierzętami, które się nad tymi rzekami, rzekami znajdują. Więc ja w moich badaniach zajmuję się głównie badaniem tego, ile mikroplastiku jest w wodzie i w osadach rzecznych, jak również, jak ten mikroplastik może trafiać do organizmów, które żyją w rzece albo w jej najbliższej okolicy. Więc to, takie są właśnie te przestrzenie, które ja staram się zgłębiać, szczególnie w kontekście łódzkim, bo to, bo to miasto, z którego pochodzę. Mikroplastik Plastik pochodzi z plastiku, który się rozkłada, choć teoretycznie on się nie rozkłada, a przynajmniej przez te miliony czy setki lat się y, miałby rozłożyć. Czy to jest coś, co właśnie jest na przykład recyklingowane i gdzieś te odpady z tego plastiku y, trafiają do gleby? Jakby skąd on pochodzi już później w wodzie, w glebie? W zasadzie jedno i drugie. W badaniach mikroplastiku mówimy o tak zwanym mikroplastiku pierwotnym i mikroplastiku wtórnym. I Mikroplastik pierwotny to jest taki, takie fragmenty czy takie cząstki tworzyw sztucznych, których wielkość jakby już w momencie wyprodukowania jest poniżej 5 mm, bo to jest taki próg odcięcia, gdzie mówimy o mikroplastikach, więc tak naprawdę duże mikroplastiki jeszcze możemy gołym okiem zobaczyć. A mikroplastik wtórny to jest właśnie ten mikroplastik, który powstaje na skutek rozpadu większych elementów, czyli na przykład jeżeli torebkę foliową ym, ze sklepu spożywczego potrzymamy sobie na słońcu przez 5 lat, może Państwu się to zdarzało gdzieś porządkując jakąś przestrzeń, to na ona się roz... rozkruszy kalerii. się cała nam w dłoniach, przez to, że właśnie te polimery, które, które mamy w tej torebce plastikowej, ym, się po prostu skrócą i, z, i zmieniam się właściwości fizyczne tego materiału i zacznie się robić kruchy, no to właśnie takie bardzo małe drobiny, które z takiej torebki powstaną, to właśnie też będzie mikroplastik. Tylko ten, ten wtórny. A ten mikroplastik, który znajduje się w przyrodzie, to bardziej pochodzi z naszego codziennego życia czy z przemysłu? Raczej z codziennego życia. Najbardziej powszechnym rodzajem tworzyw sztucznych mikroplastiku, które znajdujemy w środowisku, to są przede wszystkim włókna. I to są włókna, Przede wszystkim z naszych ubrań, które są w dużej mierze syntetyczne, e, dlatego że no, naprawdę użytkując odzież nawet nie mamy świadomości, jak dużo e, tych tworzyw sztucznych może się z nich wydzielać. Możemy to tak naprawdę najbardziej namacalnie się o tym dowiedzieć, jak zaczynamy odkurzać różne przedmioty, bo jakbyśmy się tego mu kurzowi na różnych przedmiotach w naszych domach przyjrzeli, to byśmy zobaczyli, że tak naprawdę tam jest właśnie mnóstwo włókien, które często są włóknami oczywiście naturalnymi, które no w dużej mierze się szybko rozkładają. Tak, jeżeli jesteśmy fanami syntetycznych materiałów w naszej odzieży, to właśnie tam będzie też dużo, dużo plastików i to jest właśnie najbardziej powszechny rodzaj mikroplastików, które w środowisku obserwujemy. Między innymi z tego względu, że takie włókna są w stanie się świetnie unosić w powietrzu i też przenosić nawet na obszary, które są z dala od takiej naszej bezpośredniej aktywności. Czyli wcale nie te butelki plastikowe, puszki, torebki, reklamówki, które powiewają na drzewach nieraz? To oczywiście ma znaczenie. Ma znaczenie na przykład w potokach górskich, gdzie, gdzie takie tworzywa sztuczne, takie makroplastiki w postaci butelek, bądź jakichś innych elementów są w stanie być szybko rozdrabniane przez, na skutek takiej, takiej działalności mechanicznej, czyli szybkiej wody, kamieni, ostrych, które są w stanie nam ten plastik rozmielić i ma też znaczenie w kontekście ekosystemów morskich. Gdzie tam dla odmiany falowanie, duża ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe powoduje nam, że te duże fragmenty są w stanie nam, nam się szybko powiedziałbym, podzielić na mniejsze, to tam faktycznie to jest duża, duża część. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o ekosystemy rzeczne i te mikroplastiki, które dalej przenikają w sieciach pokarmowych, to w dużej mierze są właśnie to głównie włókna. Czyli tutaj na przykład nasze decyzje odzieżowe i wybór włókien naturalnych ma duże przełożenie na to, jak jesteśmy w stanie przeciwdziałać temu zanieczyszczeniu mikroplastików. A niestety rynek odzieżowy w ostatnim czasie i cały ten nurt fast fashion powoduje, że jest tylko gorzej, a nie lepiej. Czyli idąc na przykład na spacer do lasu, na łąkę, nad rzekę, w ubraniu, które jest nieodpowiednie, zostawiamy ten mikroplastik, on się za nami sypie? Zostawiamy ślad, tak. Więc te nasze ulubione polary, które często są właśnie w ogóle zrecyklingowanych, sztucznych, z, jak to się mówi, z butelek wręcz, to, to zostawiają po sobie ślad. Oczywiście no, nie jest to od, od razu sytuacja, że mamy tutaj powiedzieć, no nie, no nie będziemy w, w teren iść w polarze. Będziemy teraz chodzić akademiewa? <głos> Też można tak, chociaż w zimie pewnie byłoby to dosyć trudne, nawet, nawet w warunkach tej ocieplającej się zimy. E, natomiast możemy na przykład podejmować po prostu bardziej zrównoważone decyzje zakupowe i po prostu nie kupować tak dużo e, kolejnych ubrań, które finalnie potem, e, no niestety mogą nam się rozpaść właśnie do tych włókien wszędobylskich niestety i rozprzestrzeniających się. No dobrze, to jak ten mikroplastik nam szkodzi? Czy on faktycznie wchodzi do pokarmowego? Czy on jest w stanie z tej gleby później wędrować, wędrować, nie zostać rozłożonym, nie, nie zniknąć? Tak, jest w stanie. Ja obserwuję to w przypadku tych moich badań, że faktycznie ten mikroplastik jest, ja go obserwuję u zwierząt, na przykład badając odchody zwierząt czy wyplówki u ptaków, to są takie, taki, w takim materiale badawczym ten mikroplastik odnajduje, co znaczy, że on ma jakąś jakiś potencjał do tego, żeby przenikać do, do kolejnych tych poziomów w sieci pokarmowej. I jest trudno ocenić bardzo, jak ten mikroplastik oddziaływuje bezpośrednio na organizmy żywe, dlatego że to jest bardzo zróżnicowane zanieczyszczenie i o tym można mówić bardzo długo. Ale też y, warto, myślę, przy tej okazji podkreślić, że wiele takich sensacyjnych prac, o których mówiliśmy, że na przykład wykryty został mikroplastik w mózgu, czy na przykład w krwi, teraz w środowisku naukowym poddawane jest pewnej dyskusji, bo okazuje się, że te prace mogły wykorzystać metodykę, która nie do końca w sposób wiarygodny stwierdzała faktycznie obecność mikroplastików, bo na przykład to, z jakim ja podejściem głównie działam w temacie mikroplastików, to ja wykrywam te mikroplastiki metodami optycznymi. Czyli ja po prostu staram się je zobaczyć w materiale i potem ewentualnie identyfikuję, żeby je jakby potwierdzić, tą moją obserwację, identyfikuję je z wykorzystaniem takich um, narzędzi, które pozwalają identyfikować bezpośrednio jakby daną przestrzeń, z jakiej chemicznej substancji się składa. Natomiast jest jeszcze inne podejście do badań mikroplastików, e, które pozwala nam wykrywać już cząstki, które no, są w nanometrach byśmy liczyli, czyli są generalnie bardzo, bardzo, bardzo małe. I tam tak naprawdę... Staramy się wykryć ślad chemiczny tworzyw sztucznych. No i niestety tutaj zdarza się, że te metody, które w tych, tych takich sensacyjnych pracach, o których często w przestrzeni publicznej się mówi, były wykorzystywane teraz przez na przykład chemików, są poddawane pewnym wątpliwościom, dlatego tak naprawdę my cały czas nie wiemy, ile tego mikroplastiku trafia bezpośrednio do naszych organizmów, ile się w nim zatrzymuje, bo jesteśmy, ja jestem pewien, że my spożywamy bardzo dużo tworzyw sztucznych, często nieświadomie, nawet korzystając z plastikowych desek, które się ścierają i te, te tworzywa sztuczne naturalnie do nas trafiają, z pożywieniem choćby. Natomiast to, ile się ich zatrzymuje w naszych tkankach, jest naprawdę trudno określić, bo tam zatrzymują się już bardzo, bardzo, bardzo małe fragmenty, bardzo małe cząsteczki, e które właśnie paradoksalnie jest trudno wykrywać i też trudno jest pracować w takim laboratorium i tak zrobić to, żebyśmy nie zanieczyścili sobie materiału. Bo to też jest olbrzymi Problem i trudność w badaniach mikroplastiku, że jeżeli Państwo kiedykolwiek byli w jakimś laboratorium diagnostycznym nawet, to mogą Państwo zwrócić na chwilę uwagę na to, jak dużo w tej chwili korzystamy z, z jak dużej ilości różnych elementów jednorazowych, właśnie tworzyw sztucznych, oczywiście po to, żeby zachować podwyższone takie Higienę, Higienę po dokładnie. Natomiast Naukowcy też się z tym borykają, bo też często w swoich badaniach właśnie korzystają z dużej ilości materiałów stworzyw sztucznych, żeby właśnie te ich próbki, te nasze próbki w ten sposób obrabiać, procesować właśnie, żeby one nie miały styczności z potencjalnie materiałem, który może je po prostu zanieczyścić i dać nam fałszywe wyniki. Więc niestety badania mikroplastików są strasznie wymagającymi, strasznie trudnymi i dającymi często niejednoznaczne wyniki. Ale to może w takim razie to nie jest problem, jeżeli w naszym organizmie jest go tak mało, że nawet trudno go zbadać, to może w ogóle nie ma tematu. Oh, I tutaj myślę, że niestety na, na takie wnioski nie możemy sobie pozwolić, dlatego że są takie prace badawcze, które wskazują na to, że tworzywa sztuczne są w stanie z siebie wydzielać szereg substancji, które mogą negatywnie oddziaływać na przykład na nasz układ hormonalny i w tą stronę w tych, tych naszych wnioskach bym nie szedł, dlatego że to zawsze w takich sytuacjach warto przywołać taki efekt, efekt skali może, że czasami nawet bardzo, bardzo małe ilości jakiegoś czynnika są w stanie nam bardzo poważnie zagrozić, bo na przykład oczywiście nawet nie wiem dawka śmiertelna wody, żebyśmy jakby zabili się kolokwialnie pijąc wodę, jest no w zasadzie niewyobrażalna i, i trudna, niemożliwa, natomiast na przykład taki cyjanek wystarczy nam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo małe ilości, aby ten efekt toksyczny i śmiertelny uzyskać, więc tutaj powiedziałbym, że ten efekt skali tego, że tego mikroplastiku potencjalnie w naszych ciałach może być nie wcale tak dużo, jak niektóre prace wskazują, wcale nie powinien tutaj powodować, że powinniśmy się czuć spokojni, tylko bardziej, że trzeba zintensyfikować cały czas te działania, działania w zakresie oceny skutków tych, tych, tych mikroplastików. No właśnie to, co już zacząłem trochę o tym mówić, to problem jest olbrzymi w tym, żeby ocenić efekt toksyczności tworzyw sztucznych, dlatego, że to są tak naprawdę bardzo różne z punktu widzenia chemicznego substancje. To nie jest jeden mikroplastik, tak, to nie jest taki konkretny, tylko mogą być różnego jego rodzaje. Tak, dokładnie, bo tutaj mamy do czynienia z różnymi czynnikami, które już mogą nam zmieniać, jak taki, taki element będzie oddziaływać na organizmy żywe, bo po pierwsze mamy różne rozmiary. Niektóre mikroplastiki no, absolutnie nie są w stanie przeniknąć przez żadne bariery komórkowe, więc będą się po prostu na przykład uszkadzać, mogą nam mechanicznie przewody pokarmowe i o tym się często mówi w kontekście zanieczyszczenia tworzyw sztucznymi i mikroplastikami, że one po prostu są w stanie fizycznie degradować po prostu na przykład przewód pokarmowy przez to, ułatwiając zakażenia różnego rodzaju. Ale to też są chemicznie właśnie różne substancje. To są często też mieszaniny. Na przykład fakt, że już do takiego tworzywa sztucznego dodamy barwnika na przykład, albo dodamy jakiegoś uplastyczniacza. To już nam zmieni efekt, w jaki sposób ten element będzie oddziaływać na organizmy żywe. I są jeszcze inne czynniki, bo okazuje się, że na przykład mikroplastiki mogą wzmacniać inne zanieczyszczenia. Jest taka dosyć ciekawa praca doświadczalna na rybach, gdzie ym, hodowano ryby w dwóch basenach. W jednym basenie po prostu dodano chlorku rtęci, a do drugiego basenu dodano mikroplastiki i chlorek rtęci. I okazało się, że w tym zbiorniku, gdzie jednocześnie był mikroplastik, w tych rybach, w skrzelach i w wątrobie stwierdzono tej rtęci dużo więcej niż w tym zbiorniku kontrolnym. I to wszystko dlatego, że po prostu na przykład metale ciężkie mogą się opłaszczać na mikroplastikach i w ten sposób właśnie mamy większy efekt toksyczny. Więc czasami ten sam plastik może nie być takim dużym problemem, ale on na przykład może wzmacniać efekty innych zanieczyszczeń, więc to jest w ogóle dlatego taki fascynujący temat do badań i dlatego jest to badać, jest co badać i, i można się pod wieloma różnymi względami zastanawiać nad tym, jak ten temat i ten problem może oddziaływać e, no, negatywnie na te, na te organizmy jak, jak my, ale również na dziką przyrodę. Jak to w ogóle wygląda, że to się tak właśnie przenika? Czy to gdzieś ubywa po drodze? No. No tutaj znowu odpowiedź nie jest, nie jest prosta, dlatego że y, na przykład mamy takie y, modele, gdzie obserwujemy, że część zanieczyszczeń wraz z kolejnymi łańcuch, elementami łańcucha pokarmowego zaczyna właśnie to stężenie różnych zanieczyszczeń rosnąć. W przypadku mikroplastiku właśnie sprawa nie jest tak prosta i tak oczywista. Wydaje się, że te bardzo małe cząstki mogą być poddawane takiemu efektowi, te, które są w stanie przenikać na przykład do tkanek, że tam obserwujemy ten wzrost stężenia i ilości tego mikroplastiku wraz z jakby kolejnymi elementami łańcucha pokarmowego. Natomiast w przypadku takich dużych, większych fragmentów mikroplastiku, to może być tak, że one po prostu jakby przepływają przez ten łańcuch pokarmowy. E, więc no tu jest to, to, jest temat, który cały czas wymaga badań i tutaj dostosowania różnych metod do, do, do, do różnych podejść. Ja z tych moich własnych badań mogę powiedzieć, że ja nie obserwowałem zwiększania się stężenia e, mikroplastików w kolejnych poziomach e, Pokarmowych, ale to głównie wynika z tego, że po prostu część organizmów ma pewne takie ograniczenia wynikające z ich budowy, które powodują, że w nich ten mikroplastik się bardzo silnie akumuluje. I tutaj na przykład przykładami mogą być raki, które właśnie jak spożywają różnego rodzaju włókna. Jak one już spożyją te, te mikroplastiki, to im się on po prostu odkłada w ich żołądkach. I on nie jest w stanie po prostu dalej przejść do jelita, które jest dużo węższe. Tylko po prostu one tam zostają i się w pewien sposób akumulują, no i potem jak jakieś zwierzę zje tego raka, no to naturalnie też ten mikroplastik trafi do, do ich organizmów. Więc no tutaj właśnie to, to jest bardzo trudne do takiego ocenienia i wydaje mi się, że nie jest to za każdym razem nie przebiega to tak, tak samo, bo to bardzo dużo zależy właśnie od danego gatunku i od tego jak po prostu wygląda ten gatunek od wewnątrz i gdzie potencjalnie ten mikroplastik może się odłożyć albo gdzie wniknąć. Ale zawsze się mówiło, że raki to żyją w czystych wodach, więc nie tam gdzie jest mikroplastik. To tutaj właśnie jest taki problem, że, że tak naprawdę jeżeli widzimy teraz raka w Polsce to nie jest żadna gwarancja, że mamy do czynienia z wodami czystymi. W Polsce mamy dwa gatunki rodzime, w tym jeden z tych gatunków rodzimych jest tak naprawdę rodzimy na bardzo małym, na, na, na bardzo małej te, terenie kraju. Natomiast ten właśnie gatunek, który mówił nam o czystej wodzie, czyli rak szlachetny, jest w tej chwili krytycznie zagrożony w Polsce wyginięciem na skutek po pierwsze zanieczyszczenia wód. Trzeba podkreślić, że no, mniej niż 10% rzek w Polsce ma dobry stan ekologiczny. A ponadto jeszcze dobiła go dżuma racza. To też jest taka choroba, którą roznosi ten gatunek, który teraz bardzo powszechnie możemy obserwować, czyli rak pręgowaty, który miał ja właśnie w kontekście łódzkim się zajmuje naukowo, bo on właśnie jest w stanie wytrzymywać wody dosyć mocno zanieczyszczone, a oprócz raka pręgowatego w polskich wodach mamy też i kilka innych gatunków obcych raków, na przykład rak sygnałowy, rak marmurkowy, rak luizjański, więc do wyboru, do koloru. Czy takie rzeki, które są bardziej dzikie, są bardziej plastikowe, czy to nie ma akurat wpływu na to, czy rzeka jest uregulowana, czy dzika i na ten mikroplastik, i jego ilość? Więc generalnie jest tak, że zdarzają się w takich rzekach na nawet bardzo dzikich w obszarach, które są oddalone od działalności człowieka, mikroplastiki są obecne. To właśnie są głównie włókna, które wraz z opadem atmosferycznym mogą trafić. Tak badałem, mikroplastiki choćby w rzekach Białowieskiego Parku Narodowego i tam te mikroplastiki również są obecne. Natomiast takim czynnikiem, który powiedziałbym najefektywniej zwiększa obecność mikroplastiku w osadach i w wodzie, to po pierwsze są wloty kanalizacji deszczowej w obszarach miejskich, które są w stanie świetnie dostarczać mikroplastiku z naszej przestrzeni miejskiej, po prostu na przykład nawet resztki opon się po prostu w osadach trafiają, ale również różnego rodzaju odpady, brokaty. No tutaj bardzo dużo różnych przykładów możemy podawać. Oraz w wloty oczyszczalni ścieków. dlatego że współczesne oczyszczalnie ścieków, pomimo tego, że są w stanie redukować wiele zanieczyszczeń, przede wszystkim te, na których kiedyś najbardziej się skupialiśmy, czyli azotany i fosforany, tak one często nie są zastosowane do mechanicznego usuwania bardzo małych drobin, jakimi są tworzywa sztuczne. I niestety za oczyszczalniami ścieków często mamy do czynienia z bardzo gwałtownym wzrostem stężenia mikroplastiku i to obserwuje się zarówno w Polsce, jak i w całej Europie i na świecie. To w zasadzie uznaje się za jeden z głównych takich punktowych źródeł zanieczyszczeń to właśnie są, są oczyszczalnie ścieków, bo często najdrobniejsze sita jakie są w oczyszczalniach ścieków to są sita właśnie 5 mm, czyli tak naprawdę wszystkie mikroplastiki są w stanie przez te sita przejść, tylko te większe elementy, elementy są zatrzymywane. Więc to są takie, takie główne czynniki, które w ekosystemach wodnych właśnie słodkowodnych Możemy, możemy wskazać jako źródła takie punktowe. Są właśnie wloty kanalizacji deszczowej i oczyszczalnie ścieków. A to może trzeba je przeprojektować, bo kiedyś ten plastik nie był tak powszechny, w związku z tym te oczyszczalnie, które mają już swoje lata, nie były do tego przystosowane. Być może trzeba znaleźć technologię, która sprawi, że ten mikroplastik będzie zatrzymany. Tak, tak. Tu na pewno na pewno takie działania są bardzo pożądane. Tylko problemem jest to, że cały czas nie mamy wprowadzonych regulacji, które twardo ograniczałyby bezpieczne stężenia mikroplastików. I to jest dużo. Duży problem na poziomie już regulacyjnym. Właśnie przez to, że nie jesteśmy w stanie wyznaczyć bezpiecznych stężeń, to też nie jesteśmy w stanie jakichś obiektywnych zakazów na konkretne stężenia w prawie wprowadzić i przez to też no, nie ma takiego, takiej obligacji prawnej do tego, żeby w ogóle nad, nad taką technologią pracować. Dlatego, że właśnie jeżeli pojawia się jakaś regulacja albo zapowiedź regulacji, no to naturalnie pojawia się taka przestrzeń na rynku, żeby pracować nad nowymi technologiami, właśnie żeby taki problem, problem adresować. E, więc no to jest taki problem właśnie z, na poziomie regulacyjnym, ale inny problem jest właśnie o tym, o czym mówiliśmy w kontekście wpływu na człowieka i na organizmy, że trudno nam jest ustalić e, na zróżnicowanie tego zanieczyszczenia. Tak samo przez to, jak zanieczyszczenie to jest zróżnicowane, to też trudno jest wynaleźć uniwersalną metodę e, ograniczania tego mikroplastiku w takich wodach, natomiast to już się dzieje i na zachodzie faktycznie powstają takie technologie, które niestety często są dosyć kosztochłonne, które faktycznie skutecznie są w stanie ten mikroplastik w finalnych, oczyszczonych ściekach no, redukować go do niskiego poziomu. Natomiast to, co jest jeszcze innym problemem, to, że my w ogóle teraz borykamy się z szeregiem nowych zanieczyszczeń i generalnie oczyszczanie ścieków będą wymagały w przyszłości bardzo poważnych zmian, bo innym dużym problemem, o którym się trochę mówi w kontekście mikroplastików przez jakby problem tych tak zwanych nowych zanieczyszczeń, to na przykład są leki, które po prostu w olbrzymich ilościach trafiają do, do wód rzecznych, między innymi yy, no, w wyniku wprowadzania ich przez te oczyszczone ścieki. I to też będzie bardzo poważny problem, który w przyszłych latach też będzie wymagał takiego pilnego adresowania. Jeżeli my mówimy o tym mikroplastiku, to czy to jest jeden z największych problemów naszych rzek? Chyba nie tylko polskich, ale i światowych, czy czy jeden z wielu po prostu? Myślę, że jeden z wielu. Nie powiedziałbym, że największy, bo wydaje mi się, że takim podstawowym problemem polskie rzeki to w ogóle mają, mają szereg problemów, ale na pewno to, co, co jest poważnym problemem, to jest po prostu te zmiany w zakresie morfologii, tak profesjonalnie powiem, cieków, czyli to tak jak one wyglądają. Wiele rzek po prostu wyprostowaliśmy. Zabraliśmy im te naturalne meandry. No i przez to, że wyprostowaliśmy, to nie dość, że ta woda nam szybciej ucieka do Bałtyku, co w aktualnych warunkach suszy jest dużym problemem. Wiele rzek, które, o których wcześniej mogliśmy powiedzieć, że były rzekami, które występowały przez cały rok, zaczynają nam robić się rzekami okresowymi, czyli w zasadzie jak w obszarze śródziemnomorskim. Wcześniej w Polsce nie mieliśmy do czynienia z takimi zjawiskami. To jeszcze taka wyprostowana rzeka ma dużo trudniej... Trudniej, trudniej się trudniej, Tak, dokładnie. Trudniej w niej zachodzi proces samooczyszczania rzeki po prostu. E, dlatego no, myślę, że to jest jeden z takich głównych problemów, e, który właśnie powoduje, że też te mikroplastiki w potencjalnie e, jakby ich efekt jest jeszcze bardziej wzmacniany tego, tego negatywnego wpływu na ekosystemy. No dobrze, to co my możemy zrobić? Poza tym, że kupować lepsze ubrania, czyli bardziej stawiać na naturalne, naturalny skład ubrań? Coś jeszcze możemy zrobić? Tak, na pewno, na pewno nie... Obciążajmy oczyszczalni ścieków bardziej niż trzeba, czyli absolutnie żadnych odpadów nie wyrzucajmy do kanalizacji, bo niestety jak ja pracowałem właśnie z wylotami oczyszczalni ścieków, gdzie sprawdzałem w moim łódzkim regionie właśnie ile mikroplastików wypływa z której oczyszczalni, to nagminnie widziałem mnóstwo na przykład patyczków do uszu tych, tych plastikowych elementów, jak właśnie one są w stanie idealnie przejść przez wszystkie, przez wszystkie sita i one właśnie w takiej całej formie wypadają sobie po drugiej stronie, więc tutaj absolutnie, proszę Państwa, odpadów do kanalizacji nie powinniśmy wrzucać, nawet wbrew pozorom resztek żywności, oleju, bo to też nam nadmiernie obciąża system oczyszczenia ścieków i takie oczyszczalnie muszą się właśnie skupiać na takich podstawowych zanieczyszczeniach, zamiast myśleć o jakichś bardziej ambitnych rozwiązaniach. Jarek Brodecki, student biologii na Uniwersytecie Łódzkim był dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu i o tym mikroplastiku rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. I Państwa oczywiście zapraszam na kolejne spotkanie w programie. Marta Hoppe do usłyszenia.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 Za każdy transfer dla użytkowników, którzy utrzymują tą infrastrukturę, którzy są rozsiani po całym świecie. Natomiast... Ale teraz pytanie, to czy tą... To... do setna. Przepraszam, to czy to, setna Panie właśnie. profesorze, tak. przepraszam, czy tą opłatę wnosimy w bitcoinach, czy tą opłatę wnosimy, do... wnosimy w naszej walucie? I tutaj dokładnie o to chodzi. Możemy tylko zapłacić bitcoinem, czyli z tej...